E, witam, panie Marcinie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Pan Marcin Gal jest e, pre, przewodniczącym e, Stowarzyszenia e, Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, tak? Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. No to pan najlepiej to sam powie. E, panie Marcinie, jak wygląda teraz aktualnie sytuacja problemów dzieci z e, polskim pochodzeniem w stosunku do e, ingerencji Jugendamtów. Już wyjaśniam. E, powiem szczerze, że, że jako stowarzyszenie prowadzimy kilkanaście nowych spraw. E, z tego chciałbym wymienić, można powiedzieć, takie cztery najbardziej takie mocne, tak, które ruszą nasze serca. E, a mianowicie sprawa pani Chmielewskiej. E, tutaj do nas zgłosiła się matka dziewczynki 16-letniej, Weroniki Chmielewskiej. Które Jungenamt, y, którą uprowadził do domu dziecka, y, jak już wiemy wszyscy, zabronił również komunikowania się w języku polskim. Może pan powie nam parę słów, jak nową czas wyobrazić y, uprowadzenie przez urząd? Jak to, jak to wyglądało konkretnie? Już Panu mówię, znaczy, Jungenamt manipuluje y, dziećmi, ro, rodzicami. Jeżeli jest konflikt pomiędzy matką, ojcem, to wiemy, że jednego rodzica buntuje na drugiego. Ale w tym konkretnym przypadku to wyglądało w ten sposób, że y, dziewczyny same zgłosiły się do Jungenamtu. Podejrzewam, że tutaj była taka sytuacja, szkoła przygotowywała, również y, była ingerencja y, nauczycieli którzy zbudzali zaufanie, że Jugendamt jest instytucją, która pomaga, która, która troszczy się o, o tak zwane sobie powiem, dobro dziecka. Mhm. No to tak, tak w ścisłym y, pojęciu, no to nie było chyba oprowadzenie. Tak, Tylko to, jak dziewczyny się same zgłosiły najpierw do Jugendamtu, tak, z tym, że warto podkreślić, że w początkowej fazie same się zgłosiły do Jungentamtu, mhm. ale bardzo szybko się wycofały ze swoich zeznań i bardzo szybko zmieniły zdanie, tak? E, dlatego że no mało tego, nawet przyznały się, że były manipulowane przez urząd. No tak, ale czy, czy doszło do jakiegoś konkretnego incydentu później, gdzie to można było określić jako porwanie? Czy nie, to się wszystko odbyło zgodnie z prawem niemieckim e, i, i to jest najbardziej właśnie bolesne w tej sprawie. Aha, aha. Tylko wie Państwo, co opowie panu szczerze, że jeżeli chodzi o sam fakt uprowadzenia, e, normalnie jeżeli dziecko trafi do domu dziecka, to powinno trafić e, blisko rodziców, tak? A wiemy, że rodzice w Weroniki Chmieleckiej mieszkają w okolicy Bonn. E, dziewczyna trafiła do Brandenburgi, czyli e, nawet... Tutaj no, no, na drugi powiedzieć... koniec kraju. Dokładnie, z punktu widzenia prawa nawet to jest też odebrane negatywnie, że chodzi o tak zwane niszczenie więzi emocjonalnej dziecka i rodziców. A jak zachowują się polskie placówki dyplomatyczne? Bo mieliśmy w ostatnim wypadku tutaj raczej pasywne podejście do to, takich spraw rodzinnych. Czy to się coś zmieniło? w ostatnich Znaczy, dwa? problem miesiącach? polega na tym, że to jest tak zwane troszeczkę manipulowanie medialne, tak? Polskie placówki dyplomatyczne Wiemczech, czy ambasada, czy konsulaty generalne, mam to właściwie na myśli konsuli, tak? Pracują bardzo dobrze i bardzo napomagają. Jeżeli chodzi na przykład w sprawie pani Chmielewskiej, pani Chmielewska dostała pomoc, jeżeli chodzi o doradztwo prawne, również wsparcie finansowe, dlatego że kobieta po prostu nie była w stanie jeździć do córki czy jechać 500 kilometrów. Do, to, to wiadome to były koszta, również tutaj w Berlinie pan konsul Bartłomiej Rosik przejął panią Chmielewską, zawiódł do domu dziecka razem z adwokatem panem Stefanem Nowakiem, także powiem szczerze, że pani Chmielewska jest bardzo zadowolona, ale warto też podkreślić, że mamy nową sprawę tutaj pana Henrykowskiego, okay. w której nam uprowadził trójkę polskich dzieci, może pan w tym razie, tym, tym razem ten incydent uprowadzenia e, dokładnie przedstawił. Dobrze. Tutaj w tej sprawie wiadome, tutaj e, był typowy konflikt rodzinny. E, rodzice mieli między sobą konflikt i, i Jungra doszedł do wniosku, że dzieci nie mogą żyć w... w Konflikcie między rodzicami, tak? Tylko, że Jungen Amt powinien dążyć do zgody, żeby rodzice się razem się zgodzili, a nie dążyć do tego, że buntował matkę na ojca, czy podjudzał ojca na matkę, tak? Dlatego, mhm. że, e, Juncker tobie zależało na zaostrzeniu konfliktu rodzinnego. Dobrze, jak wyglądało to uprowadzenie? Tutaj było tak, że Jungen Amt automatycznie ze szkoły zabrał dzieci i, i nie było, mm, możliwości obrony. Z zaskoczenia. Pratyczne. tak, tak, tak czy, czy była informacja jakaś dla rodziców dokąd te dzieci są y, zabrane na jak długo gdzie, rodzice, można, gdzie można złożyć protest przeciwko takiej rodzice operacji? zostali poinformowani tylko jak już pod, powiedziałem że tutaj Jungam skupić się przede wszystkim na buntowaniu matki na ojca i ojca na matki także rodzice byli bardziej zajęci sobą dopiero po nawiązaniu kontaktu z naszym stowarzyszeniem rodzice zrozumieli tak naprawdę w czym jest problem i, i Pani Henrykowska, bo przede wszystkim to mama da, była taka podatna na sugestii Jungendamtu, e, zmieniła zdanie i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, że matka i ojciec walczą razem przeciwko Jungenamtowi w celu odzyskania dzieci. Chciałbym tak na marginesie powiedzieć jeszcze jedną sprawę przedstawić. Najbardziej mi się wydaje bolesną z tych wszystkich e, sprawę Państwa Arcisz z Hamburga. Tutaj to jest sprawa bardzo nowa, właściwie kilkudniowa, e, Ant razem z policją, można powiedzieć, że to jest akurat zdanie tutaj babci, e, zachowali się jak kilka lat, gdzieś, kilka lat temu, e, zachowywało się gestapo, tak? E, weszli do domu z policją, wyrwali małe dzieci, matce z ręki, e, babci i, i zabrali do domu dziecka, dwuletnie i roczne dziecko. Jeśli chodzi o, o drugą rzecz, to są na przykład takie sprawy w jakim języku mogą się komunikować rodzice z dziećmi, zwłaszcza jeśli chodzi o małżeństwa mieszane albo o dzieci, które jako język ojczysty posługują się językiem polskim. Jak, jak te sprawy tutaj się zmieniają? No właśnie, dlatego poruszyłem te trzy sprawy, dlatego, że właśnie w tych przypadkach, w nowych przypadkach chciałem powiedzieć, że to są przypadki z 2012 roku, jest zakaz języka polskiego. Pani Chmielewska to, jak wiemy, ma dowody, dokumenty, nagrania. Pan Henrykowski ma również nagrania. Pani Arcisz e, obecnie ma tylko niestety na usta, tak? Nie może jeszcze tego udowodnić, ale jesteśmy blisko udowodnienia, że, że w tym przypadku również jest zakaz języka polskiego. I, i powiem szczerze, że, że to jest najbardziej bolesne, tak? I Nie rozumiem, yy, że w Niemczech jest możliwość zakazu języka polskiego. Dla mnie to jest yy, absurdalne. Czy tutaj konsulat nie może nam pomóc? Czy nie może, nie, bo jak konsul zgłosi się na przykład yy, z zamiarem kontaktu do obywatela polskiego, nawet jak to jest dziecko, no to ma prawo chyba po polsku rozmawiać z tym. Ja powiem panu w ten sposób. W tych trzech przypadkach to tutaj są właściwie konsulowie włączali by nazwisk. Pan Ratyński, Piotrowski, Rosik, e, również w sprawie poprzedniej, tak jak warto podkreślić, w sprawie Kamili Malik był pan e, Barylak, Tutaj każdy mocno broni tych rodziców, tak każdy chce pomóc, tylko i to nawet adwokat podkreślił, jeżeli konsul wyśle pismo tak do Jungetnamtu bądź e, da wsparcie rodzicom Jungenamtu na czas na odpowiedź. I tu jest problem. My jesteśmy związani z prawem. E, niezależnie, e, co my byśmy robili, tak? Jungeamt ma czas ustosunkować się do, do, do, do odpowiedzi i w każdym z tych przypadków sprawa jest skierowana do sądu. I w każdym z tym przypadku konsulowie deklarowali e, obecność na sprawie sądowej. Mhm. No to widzę, że coś się ruszyło. Nadal będziemy obserwować tą, tą sytuację. Bardzo dziękuję za informacje aktualne i życzę, życzę powodzenia w obronie polskich dzieci, pani Marcinie. Dziękuję bardzo, również życzę wszystkiego dobrego. Do widzenia, dziękujemy. Do widzenia, do